Roman Dmowski. Niemcy, Rosja i kwestia polska. Przedmowa do pierwszego wydania. Przekształcenia wewnętrzne w społeczeństwie polskim i ewolucja polskiej myśli politycznej z jednej strony, z drugiej zaś doniosły wypadki w polityce międzynarodowej w ciągu półwiekowego bliska okresu, dzielącego nas od ostatniego powstania, zmieniły zasadniczo charakter i znaczenie kwestii polskiej. Wobec tego w literaturze politycznej dawała się czuć potrzeba pracy, choć w ogólnych zarysach sumującej zaszłe zmiany. To właśnie zadanie postawiłem sobie, pisząc obecną książkę, która zresztą nie ma wcale pretensji do tego, by ją uważano za gruntowne studium nad kwestią polską. Rzuco ona jedynie... Ogólne myśli zakłada ramy, w których, zdaniem autora, kwestia polska powinna być roztrząsana. A jeżeli wdaje się w szczegóły, które można by uważać za zbyteczne, jeżeli za nadto może zaczepia o aktualne sprawy, to pochodzi to z położenia autora, będącego uczestnikiem wypadków lat ostatnich, uczestnikiem odpowiedzialnym w znacznej mierze za obecną politykę polską w jednej dzielnicy. Zmiany w charakterze kwestii polskiej byłyby niezrozumiałe bez należytego wyjaśnienia zmian w położeniu Niemiec i Rosji. Dlatego poświęciłem względnie wiele miejsca sprawom tych dwóch państw, od których losy Polski przede wszystkim zależą. Napisałem tę książkę nie tylko dla swoich, ale i dla obcych. Sądzę bowiem, że... Zależeć nam musi nie tylko na tym, abyśmy my sami zrozumieli własną sprawę, ale także, ażeby nas dobrze zrozumiano. Dlatego czytelnik polski znajdzie tu wiele faktów znanych mu dobrze i wiele wyjaśnień dla niego niepotrzebnych. Bez tych wszakże faktów i bez tych wyjaśnień wiele rzeczy pozostałoby dla czytelnika obcego niezrozumiałymi. Jeżeli zaś zatrzymałem się dłużej nad rozwojem znanych powszechnie wypadków polityki międzynarodowej, to dlatego, żeby czytelnikowi polskiemu jak najlepiej uprzytomnić główny moment kwestii, mianowicie przewrót w stosunkach międzynarodowych, decydujący przede wszystkim o zmianie charakteru i roli kwestii polskiej. W tej niewielkiej rozmiarami, a obejmującej szeroki zakres zdarzeń publikacji, wiele niewątpliwie poszczególnych zagadnień pozostało niewyjaśnionymi. Obiecuję sobie, że wyjaśni je dyskusja, jaką, mam nadzieję, ukazanie się tej książki wywoła. Warszawa, 19 kwietnia 1908 roku. Roman Dmowski Część pierwsza Obecny stan i ogólny charakter kwestii polskiej Skutki upadku powstania 1863-64 Po klęsce roku 1864 poniesionej przez naród polski w jego ostatniej walce zbrojnej o niepodległość kwestia polska uznana została za nieistniejącą. Sam pobity naród, zgnębiony okrucieństwami towarzyszącymi stłumieniu powstania w Królestwie Polskim, a zwłaszcza na Litwie, rozczarowany co do własnego ludu, który wobec rozpaczliwej walki z wrogiem zachował się na ogół obojętnie, a miejscami nawet nieprzyjaźnie, utracił zupełnie wiarę w siebie. Nie tylko uznał on swe siły fizyczne za niedostateczne do podjęcia kiedykolwiek na nowo walki z narodowej, ale zwątpił o swym politycznym rozumie, o swych zdolnościach do samoistnej akcji politycznej, a tym bardziej i do odrębnego istnienia państwowego. W opinii publicznej, która w kraju zapanowała, ostatnie powstanie uznane zostało na całej linii za akt szaleństwa, za poryw niedojrzałej młodzieży, podniecanej przez oderwaną od kraju emigrację, za wybryk nietrzeźwy, któremu starsze pokolenie skutkiem swego niedołęstwa i braku odwagi oprzeć się nie umiało. Gdy nadto w siedem lat po powstaniu polskim Francja w wojnie z Prusami została rozbita i poniżona, gdy w Europie pozostały jako główne panujące nad położeniem potęgi zjednoczone pod zwierzchnictwem Prus Niemcy i wzmocniona nowymi po reformach Aleksandra II siłami Rosja, dwaj wrogowie niezawisłości polskiej gdy najbardziej uparci optymiści musieli uznać, że zginęła reszta nadziei na jakąkolwiek pomoc z zewnątrz, sprawa polska w oczach samych Polaków została ostatecznie pogrzebaną. W nowych stosunkach międzynarodowych żadne państwo nie miało interesu kwestii polskiej podnosić. Gdyby zaś nawet zjawiła się gdziekolwiek chęć poruszenia jej, pomimo tego, że Polacy nie przedstawiali jako czynnik polityczny żadnej widocznej wartości. Dwa najpotężniejsze państwa umiałyby w tym względzie nakazać zupełne milczenie. W każdym z trzech państw mających ziemię polskie w swym posiadaniu kwestia polska pozostała tylko jako jego kwestia wewnętrzna, do niego wyłącznie należąca, nie dopuszczająca żadnego wtrącania się z zewnątrz. I w tej nawet postaci nigdzie nie zdawała się ona przybierać zbyt ostrego, a tym bardziej niebezpiecznego dla państwa charakteru. Każdy z rządów znalazł sposób załatwienia jej u siebie. I w ciągu lat czterdziestu, jakie upłynęły od ostatniego powstania, nie zaszły żadne poważniejsze wypadki, które by świadczyły o niepowodzeniu stosowanej względem Polaków polityki, o niemożności rozstrzygnięcia kwestii polskiej na obranej drodze. Rozlegające się od czasu do czasu głosy niezadowolenia Polaków, ich skargi na ucisk, można było lekceważyć wobec ciągłego wzrostu mocarstwowej roli i potęgi Niemiec i Rosji, któremu istotnie lub pozornie towarzyszył bujny rozwój sił narodowych. Rosja przy samym tłumieniu powstania lub w aktach, które bezpośrednio potem nastąpiły, wprowadziła swój program w życie. Murawiew na Litwie gniutł dzikimi środkami nie tylko powstanie, ale polskość całą. Wyrywał jej korzenie, niszcząc szlachtę, główną warstwę polską w tym kraju i kościół katolicki, organizację religii polskiej. Palenie i równanie z ziemią całych wsi polskich po zesłaniu wszystkich ich mieszkańców na Sybir. Konfiskaty majątków polskich, a następnie... Prawa wyjątkowe, niedopuszczające przechodzenia ziemi w ręce osób pochodzenia polskiego. Zamykanie kościołów i zakazy wszelkich zewnętrznych przejawów kultu katolickiego w kraju. Zakaz wydawania gazet polskich i polskich przedstawień teatralnych. Wreszcie rozmawiania w publicznych miejscach po polsku. Nawet zaprzęgania koni na sposób polski. Wszystko to było radykalnym tępieniem samej polskości zarówno podczas powstania, jak przez dziesiątki lat bezwzględnego spokoju, które po nim nastąpiły. Ten program, zastosowany również na Wołyniu, Podolu i Ukrainie, miał na celu zastąpienie w najkrótszym czasie w tych krajach z ludnością litewską, biało lub małoruską przewodniej warstwy polskiej przez takąż warstwę czysto rosyjską. Równolegle zastosowany został program rusyfikacji mas ludowych. Nie tak już trudny, a więc mniej radykalny w środkach, ale za to wprowadzany w życie przy skutecznej pomocy cerkwi prawosławnej. Trudniejsze było to zadanie w miejscowościach z ludnością wiejską polską oraz na obszarze etnograficznie litewskim i zarazem katolickim, gdzie kościół nie był narzędziem rusyfikacji, ale tamą przeciw niej a gdzie język ojczysty nie mógł być uważany za narzędzie urzędowe. Tam zastosowano takie nawet środki, jak zakaz używania książek litewskich, drukowanych alfabetem łacińskim. Publikowane przez uczonych urzędowe dzieła i atlasy dowiodły, że ten olbrzymi obszar dziewięciu guberni nazywany urzędowo krajem północno i południowo-zachodnim jest krajem rdzennie rosyjskim, któremu Polacy powierzchownie narzucili swą kulturę. Tę robotę polską kilku wieków niszczono szybko i wypowiadano uzasadnioną, jak się zdawało, nadzieję, że po kilkudziesiątkach lat ślad z niej nie zostanie.